Ukochani przez Pana Jezusa, bracia i siostry, kogo mam posłać, kto by nam poszedł? Usłyszeliśmy pytanie we fragmencie Księgi Proroka Izajasza dziś w pierwszym czytaniu. W Jezusie Chrystusie, naszym Zbawicielu, najdoskonalej zrealizowała się odpowiedź na to pytanie. Oto ja, poślij mnie. Kochani bracia i siostry, i przez Jezusa Chrystusa odpowiedź na Boże wezwanie realizuje się w każdym z nas, jeśli tylko chcemy, jeśli tylko wewnętrznie na to zgodzimy się, Odpowiemy, Panie, tak, oto ja, poślij mnie, tam gdzie jestem, tam gdzie żyję, wśród tych ludzi, w tym środowisku, w tym kraju, w tym miejscu pracy, w tym sąsiedztwie, nie gdzie indziej, ale tu, poślij mnie, oto ja, staję przed Tobą. Bracia i siostry, dziś przeżywamy uroczystość święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Jezus Chrystus, Najwyższy i Wieczny Kapłan jest z nami. On całym swoim najświętszym sercem zapragnął tego, żeby być z nami. On chciał być Bogiem bliskim każdemu z nas i zrealizował to. Jest z nami poprzez Eucharystię, jednoczy się z nami tak niesamowicie przez Komunię Świętą, że trudno jest to opisać słowami. I to zjednoczenie dokonuje się, bo On tego chciał. Dzisiaj w kolejny czerwcowy wieczór Chciejmy pochylić się, chcemy pochylić się nad kolejnymi dwoma wezwaniami z litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa, którą śpiewamy każdego dnia w czerwcu. Pierwsze z nich brzmi serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali. Zmiłuj się nad nami i kolejne serce Jezusa, Odwieczne upragnienie świata. W tych dwóch wezwaniach w tak bardzo prosty sposób, acz bardzo konkretny wypowiedziana jest tajemnica naszego serca, najgłębsze pragnienia naszego serca są wypowiedziane. Bracia i siostry, z serca Jezusowego. Z Jego pełni wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce, od początku naszego życia, aż po Jego kres. I serce Jezusa jest dla każdego z nas i dla całego świata odwiecznym upragnieniem. Znamy te słowa powtarzane nieraz w naszej świątyni, że niespokojne jest serce ludzkie, dopóki nie spocznie w Bogu. Dzisiaj jak zatrzymamy się, poobserwujemy trochę świat, to zobaczymy, że ludzie, narody, całe nacje biegamy, od tej strony do tej zastanawiamy się, gdzie jeszcze, co jeszcze zrobić, gdzie jeszcze jechać, czego jeszcze doświadczyć, czego zakosztować, i ciągle wydaje się, że jest pustka, pustka, pustka. Niedawno rozmawiałem z młodym mężczyzną, który mówi opowiedział, że bardzo wiele rzeczy doświadczył już w życiu, mimo że nie jest jeszcze jakoś tam podeszły w latach, ale Ciągle czegoś mu brak, ciągle czegoś mu brak i pyta, proszę księdza, o co to chodzi? Czego mi brakuje? Dlaczego jest ciągle taka pustka w sercu? Niespokojne jest serce ludzkie, dopóki nie spocznie w Bogu. Serce Jezusa jest odwiecznym upragnieniem świata i z Jego pełni wszyscy otrzymujemy, jak to... Jak tego doświadczyć? Znów bardzo konkretnie. Za każdym razem doświadczymy tego, doświadczy tego człowiek wierzący, kiedy przychodzi, aby z Nim się spotkać, aby Jego zobaczyć, aby z Nim porozmawiać, aby Jemu wyznać grzechy. W konfesjonale, na Eucharystii, na osobistej modlitwie i może się nam wydawać, że ciągle słyszymy to samo i to samo, ale zobaczmy, że o te proste rzeczy, tak wydaje się oczywiste dla nas, toczy się każdego dnia w naszych sercach, w naszym życiu bardzo duża walka, żeby spotykać się z Jezusem, żeby być Mu wiernym, żeby trwać w stanie łaski uświęcającej, żeby trwać w dobrych postanowieniach. Sami wiemy, jak ktoś przeżywa świadomie swoją drogę takiego duchowego rozwoju, to wiemy, jak duża się, się o to toczy walka. Pan Bóg przychodzi nam stale z pomocą. W tych minionych miesiącach tego roku rozważaliśmy na drugoczwartkowych spotkaniach, na drugoczwartkowych nabożeństwach owoce Ducha Świętego. I tak po kolei pochylaliśmy się nad owocem takim jak miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność. Każdego miesiąca rozważaliśmy każdy z tych owoców, dzisiaj ostatni z nich, opanowanie, opanowanie. Możemy się zastanowić, nawet postawić sobie pytania takie osobiste. Czy jestem, czy uważam się za człowieka opanowanego? Czy jestem człowiekiem opanowanym? Czy potrafię się opanować? Jest tyle różnych sytuacji, nieraz możemy je zobaczyć nawet w takiej prozie dnia, w kolejce, w sklepie, w jakiejś rozmowie z kimś, w jakiejś takiej czy innej sytuacji, nawet pod blokiem, widzimy jak dużo jest dzisiaj między nami napięcia, jak łatwo jest ludziom wybuchnąć, jak łatwo jest tak epatować z takimi emocjami, które nie wiadomo nieraz skąd się biorą i jest ich tak dużo, taki potok, że trudno je nieraz właśnie opanować. Z pomocą tak konkretnie w tym życiowym doświadczeniu przychodzi nam sam Duch Święty właśnie z takim działaniem w naszym życiu, które przejawia się przez opanowanie. Czym jest opanowanie? Jest ono, jak uczy święty Paweł Apostoł, właśnie owocem działania Ducha Świętego w życiu człowieka. Opanowanie zaprowadza w nas samych harmonię, wzmacnia nasze wnętrze i prowadzi do pełnej odpowiedzialności za nasze słowa, za nasze czyny, za naszą postawę. Jest też umiejętnością powstrzymania się od użycia siły, czyli umiejętnością konkretnego kierowania mam Panuję nad tym, co przeżywam, co się wokół mnie dzieje. Nawet jeśli nie do końca to zależy ode mnie, ja umiem zapanować nad sobą samym, żeby właściwie uczestniczyć, przeżyć tę sytuację. Oczywiście, bracia i siostry, opanowanie oznacza coś więcej niż tylko panowanie nad sobą w trudnych i krytycznych sytuacjach. Jako owoc Ducha Świętego pozwala ono również uczciwie i rozsądnie korzystać z powierzonych sobie dóbr, zgodnie z ich przeznaczeniem. Wypisałem w takich kilku punktach, co, w jaki sposób my możemy zaobserwować ten owoc Ducha Świętego, jakim jest opanowanie w naszym życiu. Opanowanie mianowicie... Daje człowiekowi pokój serca. Ten pokój jest darem Ducha Świętego. Możemy pomyśleć i zobaczyć, jak duża się walka toczy w codzienności o pokój serca. Taki głęboki stan, który jest owocem działania Bożego w nas. Dalej opanowanie ponagla nas do podjęcia pracy nad sobą. Pomaga nam stanąć w prawdzie o sobie samym, uznać na przykład tak, tu i tu zawaliłem, tu i tu muszę się zmienić, muszę to przepracować. Nawet jeśli coś jest bardzo trudne dla mnie, zapraszam do tego Ducha Świętego. Opanowanie uczy nas szacunku do drugiego człowieka, uczy nas również szacunku do siebie samych, chroni przed popadnięciem w jakiekolwiek uzależnienie się w niewolę serca. Zobaczmy, że jeśli ktoś doświadcza zniewolenia, jeśli ktoś doświadcza jakiegoś uzależnienia, to nie może powiedzieć o opanowaniu w swoim życiu, bo on nie potrafi zapanować nad taką, a taką częścią tego życia. Dlatego Powinna taka osoba bardzo mocno zawierzać się Duchowi Świętemu, wzywać Go na pomoc. Opanowanie pogłębia nasze zjednoczenie z Bogiem i jest znakiem dojrzałej wiary. Bracia i siostry, dzisiaj, tak jak wspomniałem we wprowadzeniu do mszy świętej i również na, na bożeństwie do serca Jezusowego, przeżywamy wspomnienie liturgiczne błogosławionego Romana. Niech On, Jego życie stanie się dziś dla nas takim przykładem w tym kazaniu, przykładem opanowania On, Rektor seminarium Tarnowskiego wtedy, kiedy przyszli po niego gestapowcy, potrafił przeżyć każdą chwilę od momentu aresztowania, a świadkowie opisują, że gestapowcy pojmali go, gdy na klęczkach modlił się, odprawiał dziękczynienie z klerykami po Eucharystii. I wtedy wypowiedział te słowa, które słyszeliśmy już u nas w świątyni. Ja biorę wszystko na siebie, całą odpowiedzialność za prowadzenie seminarium. Tylko tym wszystkim pozwólcie odejść. Opanowanie w jego życiu. Jeszcze inne słowa warte są przytoczenia. Sam gotów jestem życie oddać, byle by ci to znaczy klerycy, profesorowie byli wolni, gdyż dla mnie śmierć z rąk niemieckich byłaby pięknym epilogiem życia. Kochani bracia i siostry, i dokonał tego życia. Ten epilog nastąpił w oświęcińskim obozie, dokąd został przewieziony 20 sierpnia 1942 roku. Osadzono go w bloku numer 25, gdzie otrzymał numer obozowy 61908. Był przygotowany na śmierć męczeńską i poniósł ją 12 października 1942 roku. Błogosławiony ksiądz Roman żył w mocy Ducha Świętego. On tu po tej ziemi chodził, nieraz o tym tak wprost mówimy, tak prosto, ale warto sobie nieraz to przypomnieć i też wzywać Go na pomoc. Błogosławiony Romanie, wymódl mi łaskę życia z Duchem Świętym w Jego mocy. Prośmy o to dzisiaj dla siebie nawzajem, dla siebie samych. Prośmy, aby Duch Święty mógł Działać w naszych sercach, aby On sam te nasze serca kształtował, by były coraz bardziej na wzór serca Jezusowego. Amen.